Główną część będzie film i jakieś tam mniej lub bardziej różne pewne wnioski też z tego. I, no, i, I na samym końcu wam pokażę, jaką mam wizję całych tych zajęć. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi przyszła oczywiście pod prysznicem, bo mi wszystkie najlepsze pomysły pod prysznicem przychodzą do głowy, że te zajęcia też jakby to się klei z tym, co, o czym jaka była idea tych zajęć ale wydaje mi się, że to, to, może być, to może być właśnie dobrym połączeniem z tego. To jest Wasz ostatni semestr filozofii. Pewnie z większością z Was, a może z nikim się nie spotkam na jakiejś sali konferencyjnej. Tak? Być może dla większości z Was to będzie koniec przygody z filozofią akademicką. Mam na nadzieję, że nie, ale, ale pewnie tak będzie. Ym, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyście spróbowali być filozofami już pełną gębą. tak? Właśnie niekoniecznie nie akademickimi, co y, wykorzystać to, czego się nauczyliście przez te 5 lat, przez 4,5 roku. To ważne słowa, bo można to takim ten wtedy Na przykład. I te zajęcia de facto ben, będzie w nich o to chodziło. Tak? De facto będzie w nich o to chodziło. To znaczy, równie dobrze moglibyśmy wziąć sobie temat kamienia, kosmosu, y, medycyny piękna obrazu, cokolwiek tak? któryś z tych tematów, które mieliśmy na, na historii idei półtora roku temu pojec jest jednym z takich fenomenów tak? on jest o tyle fajny, że on jest mało zbadany to znaczy wszyscy jakby żyjemy w tym kontekście, mówimy o nim czasami ale sami zobaczycie zaraz jak, jak bardzo to jest szeroki kontekst tak? I, i to jaki mam pomysł na to zajęcie, przede wszystkim wiedzy tutaj będzie niewiele Trochę wiedzy dostaniecie, ale, yy, ale tylko trochę. Tak? Yy, główną częścią jednak będzie próba analizy, tak? bycia filozofem, zetknięcie się z pewnymi problemami, z pewnymi pytaniami, z pewną rzeczywistością. Tak? Zobaczycie, ile pytań, Już dlatego ten film wybrałem, coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Yy, dlatego, że ten film jak w pigułce w ciągu pół godziny pokazuje, ile problemów mamy z tym, co się nazywa płeć. Tak? Anglicy, żeby sobie ułatwić, to de facto Amerykanie, tak? ale anglofoni, żeby ułatwić sobie to zjawisko, to podzielili całe zjawisko płci na dwie rzeczy, gender i sex. Tak? My mamy jedno słowo, które mieści oba, obie te rzeczywistości. Więc tak naprawdę taki jest mój pomysł na te zajęcia, taki pierwszy ogólny, potem zobaczycie jak to jest podzielone na części, cały semestr i poszczególne zajęcia. Ale chciałbym, żebyśmy przede wszystkim to zrobili. Tak? Znaczy, żebyście spróbowali przyjąć perspektywę filozofów. Dlatego to filozofia płci. Tak? Filozofia płci, czyli płeć oglądana oczami filozofa. Yy, najkrócej yy, rzecz mówiąc. Tak? Będzie trochę wiedzy, będzie trochę danych. Oczywiście będzie dużo tekstów, bo, bo chciałbym, żeby te ćwiczenia były przede wszystkim na tekstach oparte. Ale właśnie z perspektywy tego, jak yy, jest wiele pytań w tym, co nam się na co dzień wydaje oczywistym tak samo jak jest z polityką tak samo jak jest z właśnie z etyką, z biologią z tymi wszystkimi rzeczami, którym się wczoraj jałem samochodem z moją żoną i akurat chyba trójka leciała i był ja nie lubię radio, ale moja żona lubi radio więc leciała trójka i była dyskusja to było około 15, 15, 15 a może jedynka to była no w każdym razie leciała dyskusja bardzo fajna, bardzo taka rzetelna na temat nauczania etyki w szkole filozofii były dwoje nauczycieli, z tego co rozumiem, to byli absolwenci filozofii, tak po głosie bym powiedział około 40 oboje, którzy opracowali program, to może słyszeliście o tym Maciek, kto na pewno o tym słyszał, bajki filozoficzne, opracowali książkę z bajkami filozoficznymi i na, na podstawie jakby tych bajek, tej książeczki, oni uczą w szkołach filozofii etyki. Nie? i bardzo ciekawie o tym mówili nie? i ten gość powiedział nam taką rzecz, że filozofia, coś o czym ja wiedziałem ale fajnie jest to też usłyszeć jakiegoś innego jeszcze w radiu, że filozofia ma tą przewagę nad informatyką chociażby że filozofia, dla filo filozofii punktem wyjścia może być cokolwiek jak on powiedział, kamień, no cokolwiek znaczy absolutnie wszystko dobry filozof jest absolutnie na temat każdej rzeczy zrobić wykład jakbym się spiął, to na temat tego biurka bym teraz, a vista 15 minutowy wykład zrobił a może i dłużej, bo lubię gadać, nie? To jest, to jest fantastyczne filozofii I y, ta płeć, ona oczywiście będą nam się pojawiały różne konteksty, ale przede wszystkim to, co jest y, jakby dla mnie punktem wyjścia i który chciałbym, żebyśmy przyjęli, że ta płeć jest tylko przykładem. To znaczy tak samo równie dobrze, zamiast tej płci mógłbym napisać filozofia religii, filozofia, kurczę, y, pieniędzy, filozofia yy, idea uni uniwersytetu, o której też będę miał zajęcia w drugiej połowie semestru, tak? Jakby dla filozofa każda rzeczywistość jest ciekawa. Raz lepiej się o niej mówi, raz gorzej, raz jesteśmy bardziej kompetentni, raz mniej, yy, ale każda rzeczywistość jest ciekawa, więc po pierwsze to jest taki przykład tego, jakbym chciał, żebyście, ale myślę, że też mogę mówić w imieniu jakby całej kadry tutejszej, nie? Jak chcielibyśmy, żebyście wyżyli przez te Pozostały kilkadziesiąt lat, które wam zostało w sposób świadomy, jak oceniając rzeczywistość, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak mówię, oczywiście będziemy mówili o płci, dlatego, że płeć jest bardzo takim ciekawym tematem, tak? Myślę, że wybraliście to może po części ze względu na osobę prowadzącego, ale myślę, że po części także dlatego, że to jest ciekawy temat i o nim się mało mówi, znaczy o nim się dużo mówi, jeszcze więcej się tego pokazuje, a, a to jest też temat, który jest bardzo taki taki Chwytliwy, no nie wiem jak to powiedzieć, ciekawy po prostu. Yy, zacznę od rzeczy, którą pokazuję często właśnie kiedy o, o, o płci mówię na zeciach z Co widzicie? Flaszkę. Flaszkę. No, co, co jest na tym rysunku? No, para to, ja się jakoś tam. To jest fotografia. Pornografia, Pornografia no? Chyba nie to, to, to A propos tego taki dowcip szybko. Facet przychodzi do psychologa i mówi, że ma problem z seksualnością. No i facet mówi, no dobra, to zrobimy taki prosty test obrazkowy narysowa kółko, co pan widzi? Gołą babę. Kwadrat, co pan widzi? Gołą babę. Trójko, co pan widzi? Gołą babę. panie pan jesteś zboszony. Ja ten takie świństwa pokazuje. Teraz będzie szok. Dzieci do czwartego życia w ogóle tu nie widzą yy, pary. Wiecie co widzą? Delfiny. A ja nie widzę! Tu jest delfin. A Tu jest. Delfin. Tu, jest, delfin. Tu, jest delfin. tu jest delfin. Tu jest delfin. Tu są delfiny. Tu jest mały delfin. Tu jest delfin. Widzicie? Tak. jest w mózgu. Dzieci do czwartego roku życia w ogóle nie widzą pary. Dla nich nie istnieje. One nie są w stanie sobie wyobrazić nagiej kobiety przytulanej od tyłu mężczyzny. Przez mężczyznę. Nie tak? ona ma ręce do góry. Wszyscy widzimy to samo. Ale dlaczego? Wszyscy jak tu siedzimy, dlatego że jesteśmy dorośli i że ten kontekst jest nam znany. To jest, uważam, bardzo ciekawy punkt wyjścia dla tych naszych zajęć, tak? że to, co dla nas jest oczywiste, dla nie jest oczywiste. Tak? Nie jest oczywiste i pani Marzyna mówi, że ona tu nie widzi delfinów. Bo skończyła Pani 4 lata, nie? Ale teraz, wiecie, to, co jest ciekawe, to jest jeszcze jedna z rzeczy, którą przeczytałem, jak byłem dzieciakiem w fokusie. Pamiętacie, jest takie czasopismo, takie naukowe. I tam właśnie było też cały artykuł, poświęcony temu, że człowiek, to jest jeden z dowodów na, na ewolucyjny charakter pochodzenia człowieka. Człowiek ma taki mechanizm, który pochodzi jeszcze z czasów łowieckich, że jeżeli raz coś zobaczymy, what, what, what has been seen cannot be unseen. Ale... I, I to jest dokładnie to. Znaczy teraz zawsze jak ktoś pokaże, to powiedzie delfiny, nie? I wtedy yy, to tylko prowadząc, to jest taki zwocony. nie? A, panu, mm? bo jest takie, ja tu powiem, jest takie w psychologii zadanie, pokazuje się e, kałtkę jednej grupy na chwilę, na chwilę uh -huh. sekund. I okazuje się, że kiedy potem się całej grupie pokazuje, ta jedna grupa widzi starą kobietę, bo przedtem dała mi się ten wizerunek tej uh -huh. starej uh -huh. kobiety. Uh -huh. A wszyscy inni widzą młodo. Więc to pokazuje, jak my raz przez kilka sekund tak. coś zobaczymy, to potem to nam Na się to koduje. I to jest właśnie tam było wyjaśnione Czyli bardzo ciekawie, że to jest, to jest rzeczywiście pewien mechanizm ewolucyjny nas do tego przygotował, że jeżeli się czai tygrys w krzakach, to żeby no przede wszystkim mężczyzna, bo mężczyźni chodzi na polowanie, ale jak widać to jest ogólnogatunkowa, nie tylko jedna płeć ma, ma tą zdolność, żeby można było wychwycić pewne rzeczy, które, które są ukryte. No, na przykład. Tak. Jeżeli ktoś w myśli o zawartości, to rozwiąże się yy, A tak pan pomyślał? Nie, jest, nie jestem psychologiem, ale jest coś na rzeczy. Instytut Psychologii, albo. Yy, Okej, okay, więc zobaczcie yy, to jest taki punkt wyjścia, żebyśmy zobaczyli, że to, co jest oczywiste, w samym tym rysunku można pewnie gadać z 10 minut, już pewnie gadamy z 5, nie? Ym, że to wcale nie jest takie oczywiste i sa, cały fenomen płci jest bardzo złożony jest bardzo taki yy, rozbudowany, mam wrażenie, że ostatnie lata nawet trochę na siłę próbują to rozdmuchiwać, być może ma to sens, być może nie ma, tak? Jutro jest Dzień Kobiet wszystkiego najlepszego yy, to też jest jakiś aspekt filozofii płci no? o tym akurat nie będziemy mówili to jest akurat z Wikipedii, zobaczcie ile płci wymienia Wikipedia jakbym Was zapytał, ile jest płci, to każdy siedem, siedem. dwie Informuję pana, panie z gniewiem, że są dwie. Byśmy powiedzieli dwie, mężczyzna i kobieta. Płci, oczywiście, poziomu, nie, nie, nie dualistycznie. Nie Płci, o tak, Jest płeć chromosomalna, tak, genotypowa. To to chyba mówimy też na bioetyce. Każda nasza komórka jest albo męska, albo żeńska. Norm normą jest to, że każda nasza komórka w moim przypadku jest męska, w przypadku pani King jest żeńska. Każdą komórkę, jaką wyznajdziemy, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest komórka mężczyzn, czy kobiety. Dużo więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, ale przede wszystkim to. Tak? XY, XX to są kobiety, XY to są mężczyźni. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, w ogóle te chromosomy, o tym będziemy musieli mówić za tydzień, to też jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale można iść dalej. Mówię, to jest Wikipedia, to nie jest najlepsze źródło, ale już ono samo pokazuje, jak wiele jest perspektyw. perspektywie. gonadalna. Co to są gonady? Hmm? Gonada. Czy to jest gonada? No. Jądra jejniki. jajniki. To są gonada. się no. yy, Tak? Jak zobaczymy za kilka miesięcy, to nie musi być zgodne. Tak? Czymś innym jest, tak jak się mówi facet, baba z jajami. Tak? Oczywiście, że nie o to chodzi, tak? ale to jest jakby ta przenośnia. Obecność jąder determinuje, że jesteś mężczyzną, yy, brak determinuje, że jesteś kobietą. Czajęć w moim Widzieliście hmm? ostatnio A no na przykład. Płeć, genetyczny, płeć wewnętrzna, to się mniej mówi, ale to jakby z perspektywy medycznej jest bardzo ważne, tak? Na etapie rozwoju prenatalnego, tak? Rozwoju embrionalnego już wtedy wytwarzają się. pewne zawiązki, zalążki gonad, tak? I co jest bardzo ciekawe. No, o tym też będziemy sobie mówić za tydzień. Do pewnego momentu my nie jesteśmy w stanie rozróżnić płodu żeńskiego od męskiego. To nie będę wam... To pewnie za tydzień trochę o tym może będzie mowa, może nie, ale pewnie też o tym wiecie. Jakby u dziewczy... dziewczynka i chłopiec, czy mężczyzna i kobieta, ale powiedzmy noworodki, czy nawet płód męski-żeński, one de facto są analogiczne. To jest bardzo dość ciekawe zjawisko. O tym będziemy też sobie mówić za tydzień. To, co u mężczyzny. U, u chłopca wykształci się jako prąd, jako penis, u kobiety kształtuje się jako... To, co u, u mężczyzny kształtuje się jako można, u kobiety kształtuje się jako wargi sromowe. My jesteśmy jakby absolutnie, można powiedzieć, że u początku, na poziomie tej, tej płci wewnętrznej, my jesteśmy jedną płcią. Tak? Gdzieś tam w pierwszych tygodniach w pierwszym trymestrze to jest jedna płyć zewnętrznie, w której te same jakby elementy, pewne zalążki rozwijają się w zupełnie inne narządy. I, I to jest coś jeszcze innego, bo w przypadku pewnych błędów genetycznych albo epigenetycznych, czyli środowiskowych, niestety zdarza się tak, o tym będziemy mówić za kilka tygodni, że jakby do momentu płci wewnętrznej nie mamy żadnego problemu, a jednak z dziecka, które jest chromosomalnie dziewczynką i gonadoforycznie jest dziewczynką, rodzi się dziecko, które przypomina chłopca. Więc czymś bardzo ważnym jest płeć hormonalną, o jest, zaraz powiemy, tak? Płeć zewnętrzna, to, to po czym my naj, najłatwiej rozpoznajemy. Znowu anegdota, zapamiętam sobie, to chyba było w podstawówce, tak, w podstawówce. W siódmej klasie, może w szóstej, nie wiem dlaczego, ale przyszła jakaś pani nas uczyła, to był jakiś taki one-shot, taka pojedyncza lekcja, może dwie czy trzy lekcje, ale w jednym bloku, w jeden dzień na temat chyba jakiegoś tam, no właśnie, wychowań do życia w rodzinie, jakieś takie pierdółki. I miałem inteligentnego kolega, już teraz nie pamiętam, który w każdym razie pokazali nam zdjęcie chłopczyka i dziewczynki z przodu, tak? No to od razu widać. Chłopiec, dziewczynka, nawet to były małe dzieci na plaży, tak? golaski które miały wiaderko i łopatkę. No więc z przodu nie było problemu, żeby powiedzieć, kto jest chłopiec, kto jest dziewczynka. No i potem pani taka sprytna pokazała nam jakby ten sam rysunek z tyłu no i myślała, że nas zaskoczy siedmiu, tam siedmiu klasistów i pyta a teraz po czym rozpoznać, kto jest chłopiec za kto jest dziewczynka? I mój rezolutny kolega powiedział po kolorze wiaderek yy, tak, ale z tyłu, bo rzeczywiście jedno było różowe, drugie było niebieskie więc dzieci są przebieglejsze niż nam się wydaje yy, bardzo to właśnie zapamiętany kolor wiaderek i z tyłu to już nie jest takie łatwe dlaczego? no dlatego, że nie za bardzo widać płeć zewnętrzną z tyłu mężczyźni i kobiety są podobni a już na pewno do okresu dojrzewania są bardzo podobni to co ich może różnić to fryzura no i w zasadzie tyle nie? i wiaderka, no później nie są, po, po okresie dojrzewania już się zmienia, tak? bo kobiety mają inną budowę ciała tak? ale to jest właśnie to jest dopiero jakby od pewnego momentu Mamy właśnie to, co się nazywa płcią fenotypową. Tak? Dlatego, że gonady to są cechy pierwszorzędowe, a mam jeszcze drugie i rzędowe. O tym będziemy sobie mówić za tydzień. To jest jeszcze jakby inny poziom. Płeć fenotypowa może być inna niż cztery poprzednie. Tak się czasami zdarza. Tak? A cały czas jesteśmy tylko na poziomie biologii, genetyki biologii. Tak? Mamy to, o czym powiedziała pani Ania, płeć hormonalna. Tak? Jeżeli jest jakiś problem z dojrzewaniem dziewczynki czy chłopca, to pierwsze, do kogoś idzie, to jest endokrynolog, czyli lekarz od hormonów. Nie idzie się do chirurga, nie idzie się do ginekologa albo urologa, tylko do, yy, do endokrynologa. Tak, Dlatego, że mężczyźni i kobiety inaczej funkcjonują, te dwie płcie inaczej funkcjonują pod względem hormonalnym. To jest jeden z powodów, dla których kobiety łatwiej się upijają. No, na przykład w matce w są hormony To jest mnóstwo jakby efektów. To, o czym Wam wspominałem, a teraz będziemy mieli czas, żeby sobie o tym więcej pomówić. Moim zdaniem najlepsza, naj, taka, najbardziej mnie przekonująca teoria powstawania homoseksualizmu jest na tym poziomie. Dla mnie też, po ostatniej lekturze Tak, też. tak. A co Pani czytała? Płeć mocna. Będziemy czytali sobie. Więc to jest, wydaje się, że to jest też bardzo ciekawy aspekt. I nie tylko jak od tej strony, że płeć. Do, dokonuje pewnej ekspresji poprzez hormony. Kobieta inaczej hormonalnie funkcjonuje niż mężczyzna, ale też to działa niestety w drugą stronę. Hormonami my jesteśmy w stanie wpłynąć na, na płeć. Na wczesnym etapie jesteśmy w stanie nawet zaburzyć, znaczy, że płeć się nie rozwinie właściwie, ale cały problem transseksualizmu to jest przede wszystkim obok działalności chirurgicznej, to jest działalność hormonalna. Tak jakby na marginesie tylko, tak? ja akurat mam zupełnie inny pogląd, jakby z zupełnie innej perspektywy patrzę na cały ten spór o tą tabletkę dzień po, tak? No bo to jest z jednej strony działalność wczesnoporonu, na cokolwiek by sobie tam nie chcieli mówić, ale to jest mechanizm wczesnoporonny, a druga rzecz to jest to, że dla mnie, jako dla starego liberała, pytanie jest po co w ogóle są recepty, tak? Możemy w ogóle znieść recepty, recepty niech będą tylko na to, co jest refundowane, ale z perspektywy medycznej jest uzasadnione, znaczy wszystkie leki zawierające hormon jeżeli zaliczymy antykoncepcję do leków, bo to wiadomo, ale tak, wszystkie środki zawierające hormonów są w Polsce i w Unii Europejskiej na receptę. To, byłaby, to byłby jedyny środek, który yy, zresztą do tej pory jest, tak? który jest hormonalny, a nie na receptę. Dlaczego? Dlatego, że hormony mają, nam się, my tego nie widzimy, tak, nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo one wpływają na nasz organizm. Są dużo bardziej szkodliwe, mówiąc krótko, tak, i tak jak mówię, to nie, nie chcę wchodzić jakby w cały ten spór, będzie czas na koniec, będzie się chcieli, to możemy chwilę zaraz Pani Zbigniewa, dobra? To, to o tym możemy porozmawiać, natomiast jakby uzasadnienie medyczne jest takie, czy ono nas przekonuje czy nie, to jest inna rzecz, mówię, ja dla mnie nie ma żadnego problemu, w ogóle znieść recepty na wszystko, co nie jest refundowane i sobie każdy kupuje i zażywa, co chce natomiast y, argument medyczny jest taki, tak? Zasadniczo wszystkie leki zawierają, wszystkie środki zawierające hormon są na receptę na rzecz, że to będzie jakaś pierdółka z małą ilością hormonów, taka jest po prostu praktyka do tego medycyna doszła i sk.pl, czy jak to się nazywa to drugie? No w każdym razie ta tak zwana tabletka Dzień Po Dzisiaj rano jeszcze zdążyłem obejrzeć pyta.pl z Manify I tam jest właśnie oczywiście zaczepka, że to jest środek, który ma służyć jakby właśnie promocji PO Bo to nie jest wcale pigułka Dzień Po, tylko Dzień PO więc. Yy, ale uzasadnienie medyczne jest takie, tak? wszystko, co jest hormonalne, jest bardzo groźne, jest bardzo ryzykowne, dlatego powinno być podawane pod kontrolą lekarza. Więc to jak on dotyczy, tak? Ja się tym mm martwić -hmm. nie muszę. No, żeby się pan nie zdziwił, ale to jeszcze kilka tygodni, spokoju panu damy. Ale w pewnym jak się dowiedzieliśmy, tu wszyscy zdaje że doktor z względu na która Doktor? To zrobię doktora? Nie, nie, pan A, już myślałem. Gdzie mu ostatnio nie gratulowałem. I mówiła, że robią na temat tych kobiet, które brały te leki, i się okazało, że one do żywotnych zmianę w organizmie. Oczywiście, że tak. tak. I wszystkie kobiety, które zażywały te leki, mają problemy z donoszeniem ciąży. Nie zdziwiłoby mnie to. Nie znam tych badań, ale nie zdziwiłoby mnie to. A w każdym wszystkie, które poroniły w wyniku. A prawo wcześniej to się okazało, że właśnie przez tą że no, kiedyś tam się Ale to też jest mhm. niebezpieczne, bo mamy hormonami. może nawet doprowadzić przecież do tego, że ludzie się pozabijają, bo, bo jeśli na przykład e, w jest kobieta z chłopcem i podamy jeszcze męski hormon, on będzie tak agresywny i niebezpieczny dla otoczenia, bo to się podwaja tego testosteronu. Oczywiście. Tak? I e, tak jak w tych badaniach e, Mózgu, to jest, że mężczyźni są z gruntu bardziej agresywni, tak? Tak. tak. No, no tak są. Tak. Oprócz pana Zbigniewa, no, co niedobrze tak. świadczy o pana męskości. No, no to, no, natomiast właśnie, cała taka inżynieria. hormonalna. To, Oczywiście. Zresztą to wiecie, to nie jest to, to są pomysły, bo chyba z, wspominałem o lobotomii na zajęciach z biotyki. Hormonami też się próbuje, tak zwana chemiczna kastracja, to jest podawanie hormonów y, osobom, które nie radzą sobie z popędem płciowym. Tak po prostu właśnie poprze, poprzez hormony jesteśmy w stanie zmniejszyć y, no, pewne właśnie patologiczne albo niepatologiczne, ale y, cechy, płciowe po prostu. A, ona ma to, da tak, że, czynę, oczywiście, to, oczywiście. Homoseksualne. Tak jest. I, aż... I popełni samobójstwo. Później tak samo. nawet w momencie, kiedy kobieta przepita, brakuje jej tego hormonu żeńskiego, uhum. tak? I nawet jeśli się jej daje, bo to w tej chwili jest bardzo... <śmiech> to się nazywa hormonalna terapia, zastępca, dobrze? Kojarzy? Kojarzy? Uhum. Uhum. terapia uhum. zastępcza, dobrze? Kojarzę? Tak, ale badania już pokazują, że znowu raczej macicy jest bardziej.. Tak. zwiększona jest no, zachorowana no, tak. do, do tej pory no, raczej się o tym nie mówi natomiast no, kobiety zawsze tą cenę i się tą zajmować mm -hmm. tak ale to jest takie ciekawe tak? no to jest ciekawe, no właśnie zobaczcie to jest drugi slajd, pierwszy był z tą flaszką pana Zbigniewa, drugi jest tutaj a minęło, no ile, no z pół godziny już nam minęło nie? więc zobaczcie ile tutaj rzeczy i jest dopiero szósta a zobaczcie ile jeszcze mamy miejsca do dołu mamy płeć metaboliczną to jest też bardzo związane właśnie z tym, że kobiety się szybciej upijają dlatego, że mężczyźni mają inne enzymy tak? mężczyźni inaczej trawią, mówiąc krótko inaczej przebiega ja myślę, że to też jest na przykład związane z... ze sposobem budowania masy mięśniowej albo odchudzania się inaczej pewnie, nigdy nie próbowałem ale jest... jestem przekonany że każdy dietyk by Wam powiedział że mężczyzna inaczej ma się odchudzać niż kobieta tak? Hmm? dziś się kobiety białka wiążą z tego, co pamiętam i dlatego hmm. w pewnym momencie kobieta zaczyna na przykład być w biodrach, hmm. zmieniać... A mężczyzna ma mięknie piwny. Tak, tak. Zobaczcie, to jest też, wiecie, no to, to jest, oczywiście można sobie o tym żartować i ja lubię żartować, ale to nam pokazuje jak bardzo my jesteśmy różni. To zobaczycie w kontekście też tego filmu, który zaraz, zaraz Wam puszczę. Yy, no i teraz dopiero przejdziemy do tego, co jest gender. Jeżeli mieliście kiedyś w ręce wizę amerykańską albo yy, prawo jazdy amerykańskie, to tam nie ma seks od pewnego czasu. Mamy gender. Jak ja mam na, ja mam na napisane gender mail, nie sex mail. Yy, więc wchodzimy już w pewną sferę, która jest trochę inna. Tak? Do tej pory mówiliśmy o tym, co jest bardzo mierzalne, empiryczne. Yy, a teraz już przechodzimy do tego, co nam się nagle okazuje. To, akurat pójść prawna, od, od, to jest fenomen, który od zawsze współistnieje. W starożytnej Grecji kobieta nie mogła być obywatelem, po prostu. Tak? W kościele kobieta nigdy nie mogła pełnić funkcji kapłańskiej, nie mogła przyjmować święce. Tak? To jest coś, co mogliby się płcią prawną. Czyli coś, co jest skorelowane z płcią, ale nie, nie, jest, nie wynika wprost. Żadna dziewczynka nie rodzi się z napisem na czole nie mogę być papieżem. Tak? To jest coś, co jest, jakoś jest do tego dodane, jest połączone z tym, co jest biologiczne, ale nie wynika z biologii wprost. Tak? Akurat kwestia święceń jest związana bardziej z pewną symboliką, z teologią, o tym też sobie będziemy mówili. Lecz prawna jest związana z, no, albo z męską szowinistyczną świnią, która nie chciała się z kobietą podzielić władzą w jednej interpretacji w innej interpretacji no, o tym będziemy czytać, tak? Wielu filozofów uważało, że kobiety nie są zdolne do pełnienia funkcji politycznych i to było. To i to było wyjaśniane biologicznie tak? dlatego, że kobiety są zalewane, już nie pamiętam to się nazywało. oni wtedy jeszcze nie znali hormonów jako takich, to się jakoś tak ładnie nazywało ostatnio ten poprzednik tak, no że kobiety po prostu dzisiaj byśmy powiedzieli hormonalnie są zbyt niestabilne żeby mogły stanowić stabilne prawo dla całego społeczeństwa wybory parlamentarne nie było tak różnych debat w tym kraju jak ostatnio z obiema paniami premierów no, to już do tego jeszcze dojdziemy, tak? ale zobaczcie, że istnieje coś takiego jak płeć prawna. Tak? To jest bardzo ważny problem, który obecnie, jeśli dobrze pamiętam, Australia, ale nie jestem pewien, już wprowadziła trzecią płeć. Jeżeli ktoś się nie utożsamia żadną, może prawnie sobie wybrać, że on nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Ma płeć, płeć zero, takie wiecie, matematyczne. Ale dopiero od 5 lat to jest wprowadzone w XIX wieku, nie. tylko w okresach wypadkach, to jest osoba tylko um. swój wymiast Okej. Okay. Natomiast, natomiast nigdzie na świecie nie można mieć wpisane w dowodzie za wyjątkiem Australii, nie można mieć wpisane musi być wpisane jedna z tych to jest też jeden z problemów o tym też będzie mówili za 5-6 tygodni zy... bo to jest pewien problem no. też etyczny, zobaczcie, że to, jest, to też jest ciekawe, w Polsce prawo wymaga, nie można wypisać aktu urodzenia bez wpisania płci i często lekarz już sobie zdaje sprawę, że tu będą problemy, że my nie wiemy, że potrzebne będą dalsze badania, żeby sprawdzić, czy dziecko, szczególnie w tych czasach, czy dziecko jest płci żeńskiej czy męskiej. Nie ma możliwości, musi wpisać którąś z tych płci. I potem ewentualnie się to dopiero koryguje. To też jest pewien problem prawny, to znaczy być może nie powinno tak być. Tak? Być może w takich sytuacjach należałoby właśnie wpisać takim właśnie międzynarodowym systemem yy, i to nawet w internecie to to znajdziecie, bo, bo oni to przyjęli też jako swój symbol. Ta płeć jest zapisywana tak, Bo często płeć jest zapisywana w systemie binarnym 1.0. Chyba 1 to jest mężczyzna, 0 to jest kobieta. Yy, no, no właśnie, ani mężczyzna, ani kobieta. Być może tymczasowo należałoby tak wpisywać do, do dalszych badań. Dlatego, że z tym jest związane mnóstwo problemów. Do tego tak jak mówię, dojdziemy. Ja Wam tylko sygnalizuję, jak, jak bardzo złożony jest ten problem. Yy, Płeć mózgowa, czy płeć mózgu, tak? Yy, ona do, do tej pory nie wiemy tak naprawdę, yy, w ogóle niewiele wiemy o mózgu, ale yy, z płcią. Płeć się, jest, przejawia się w mózgu w bardzo złożony sposób, yy, bo właśnie mózg zarządza wszystkim, o tym też będzie mowa w filmie krótko, tak? Yy, bo my, kiedy mówimy o płci mózgu, to często tak musimy potocznie, że kobiety myślą inaczej niż mężczyźni. Znaczy kobiety po prostu nie myślą, a mężczyźni myślą, nie? Yy, ale to tak, tak potocznie, stereotypowo, także kobiety inaczej myślą niż mężczyźni. Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Tak? Yy, ale to też jest głębsze zjawisko znaczy to jest zjawisko, które ma też podstawy biologiczne. Mózg kobiety jest inny niż mózg mężczyzny. Wcześniej niektórzy negują, o czym za chwilę. Złośliwi hmm. mówiąc z Wenus, dlatego też świat tak wygląda. Na Wenus, atmosfera miażdży tytanowe, sądy rosyjskie, a temperatura je topią. To w testosteronie chyba było, albo w Ladies. Chyba w testosteronie było. Jesteście z Wenus? to tam z <śmiech> Więc to jest pewien problem, który też jest bardzo ciekawy. To, wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych tematów, o którym się będziemy zajmować. Yy, ostatnia, ale oczywiście można jeszcze by wymieniać dalej płeć psychiczna, tak? czy właśnie to, to, co my nazywamy też tożsamością płciową. Z tym też jest skorelowana orientacja seksualna, tak zwana, o no, której też poświęcimy sobie osobne zajęcia. To, że subiektywnie, jak my się subiektywnie yy, utożsamiamy z daną płcią. Tak? Te trzy ostatnie, a na pewno ósme i, i dziesiąte yy, ta kategoria płci, tak można by to powiedzieć, jest bardzo mocno związana z tym terminem, który jest nowym terminem, który jest właśnie gender. Tak? Gender pochodzi od, yy, od łacińskiego genus, czyli rodzaj. Księga Rodzaju, Panie Adamie, tak? E, księga genezis tak? To jest rodzaj, tak? Nie płeć w znaczeniu biologicznym, czyli seksus łacińskie, tylko genus, czyli rodzaj, tak? To, co mamy w... Wiecie, ten spór, który mnie niesłychanie irytował kiedyś, teraz po prostu machnę na to ręką, tak? Prezydentka czy pani prezydent? Ministra czy pani ministera? Może ministrantka, nie? E, pielęgniarz? Pielęgniarka, tak? To, że... My w języku też pewne rzeczy przekazujemy. Tak? To też jest gdzieś tutaj schowane. Taka płeć lingwistyczna, też można by to dopisać. ma bo Tam jest i mężczyzn, i kobiet. A co to znaczy? Pielęgniarka. Pielęgniarka, no właśnie. I to no. jest tylko no. emencja Siostra medyczna to znaczy dokładnie, to się też mężczyzn Więc jeżeli, jeżeli chce być neutralny, to nikt nie powinien mieć z tym problemu. Tak samo jak kobiety nie powinny mieć problemu z tym, że jest. Że jest prezydent i pani prezydent, tak samo mężczyźni powinni mieć problem z tym, że są siostrą lekarską, chociaż jest facetem. No ty, panie, że. Siostro, siostro. Ty, panie, że mamy rodzaj żeńskiego określenia, na różne też rzeczy. Nikt nie robi afery, że jest szafa, jest rodzaj żeńskiego. W języku polskim. W Stanach, w języku angielskim, nie mamy de facto rodzaju, nie? Więc. Jak czasami pełniłem funkcję, będę Ale tam, jak sam się ominił, to, to też znaczy. Ja, ja się autentycznie zastanawiałem, kim będzie Bill Clinton. Pierwszym kawalerem to źle brzmi, znaczy kawaler to jest. Oczywiście chevalier francuski ale to jest osoba nie, niezamężna. Nie wiem, jakby nazwali Clintona, gdyby y, Clintonowa wygrała. Nie? To nie mamy. First Lady, no to First Lady, a to tu było. Pamiętam, Tutaj trzeba by powiedzieć, nie wiem, o nim to trzeba by powiedzieć, nie wiem. Pierwszy babiasz albo ktoś taki. No właśnie, no właśnie mówię o Bilu, o Bilu. Jak, Jakby Bila nazywać, gdyby Hillary wygrała, nie? Jest ten problem, bo niektóre osoby zapytają, jakby kobieta była żem zaufania, to co. Żadna zaufania? Właśnie. No tutaj wydaje mi się, że mamy ten uzUS językowy dama. Tak? Dama zaufania. Myślę, że to by tak było nazwane. Ale z mężczyzną jest gorzej. Tak jest No tak jest wujek tak tłumaczył, tak? Mąż i mężyna. Yy... Nie wiem, czy wiecie, to jest też bardzo ciekawe. Nigdy tego nie badałem, więc przyjmuję na słowo y, autora, u którego to czytałem, skąd jest słowo niewiasta. Ktoś, kto nie wie. A kobieta, która wie? Wiedźma. Dokładnie tak. W języku polskim tak to funkcjonowało, nie? Czyli niewiasta to jest ta, która nie wie. Lepiej, żeby nie wiedziała. Nie, a jeżeli wie, to jest wiedźma, a wiedźma no to chyba wszyscy wie, czują, że to jest pejoratywne określenie kobiety. Bo przed małżeństwem jest niewiasta, jak już po małżeństwie to ją No to Wtedy jest... jest wiedźma, tak. A teściowa to jest super wiedźma. Okej, okay, więc... Zobaczcie, jak bardzo to jest złożone, mówię, na poziomie takim popularnym w Wikipedii, nie? Jak wiele rzeczy nam się pojawia, dużo z tych rzeczy na pewno, jeżeli nie wszystkie, no większość przynajmniej z nich się pojawi w toku naszego wykładu. Przejdźmy w takim razie od razu do, do filmu. Mówię, dla mnie on jest taką pigułką, A przepraszam, nie 30, tylko 40 minut trwa. Dla mnie on w pigułce jakby pokazuje całą tą rzeczywistość rzeczywiście Muszę tylko zmienić wyświetlanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie okay, bo widzicie, ucina nam trochę. Mam nadzieję, że w nie upnie. Zaraz zobaczymy. Może pan doktor odświeżyć, bo coś mi się tu rozłączyło. Dobra. O, muszę jeszcze raz się połączyć. Pokazało, że się No właśnie, bo przez pewien czas nie, nie chodziło. Może nam zaznaczyć, może połączę. Kobiecie nie wypada. Na taką koleżankę moją przyjaciółkę dobrą yy, z Krakowa, która bardzo fajna dziewczyna w ogóle yy, sportsmenka i tak dalej i, ale wychowana w tak tracyjny sposób zawsze jej tata zawsze miał jedno powiedzenie dziewczynce nie wypada yy, i Margo yy, ona w ogóle jest twórcą mediatorów czyli takiej znanej nagrody dla dziennikarzy nadawanej przez studentów dziennikarstwa No ona właśnie tak była wychowana, dziewczynce nie wypada pani Kingo Ja do tego tak na mam trzy komentarze. Pierwsza rzecz jest taka, że yy, dlaczego oni nie zadają tego pytania? Bo to jest podstawowe pytanie filozoficzne. Podstawowe pytanie filozoficzne, to o tym też mówimy na, na, na idei Uniwersytetu, to jest pytanie dlaczego. To jest pytanie, którego nauki sobie nie zadają, albo bardzo rzadko się zadają, a na pewno już nauki biologiczne. One, yy, zobaczcie, że wszelkie nauki biologiczne, czy wszelkie nauki przyrodnicze, i przede wszystkim w tym paradygmacie też darwinistycznym, one zakładają totalny indeterminizm. No, na czym polega selekcja płci? Selekcja płci jest przypadkowa. Tak? Mutacje są przypadkowe. Tak, To jest główny spór pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem. Tak? Kreacjonizmem, który mówi, że jest pewien to, co w takiej najbardziej naukowej formie się nazywa Intelligent Design, czyli inteligentny projekt. Tak? Że to jednak jest projekt, jest jakiś projektant. Jeżeli sprzęt, projekt, to musi być projektant. I tak? Darwin mówi, że nie ma żadnego projektanta. To, że właśnie kobiety są takie, a mężczyzn są tacy, to jest wynik przypadku. I w przypadku utrwalonego poprzez to co się nazywa doborem naturalnym, czyli tym, że pewne cechy są bardziej korzystne. Tak? Dlaczego Żerafa ma? Dlaczego żrafa ma długą szyję? Bo drzewa trzymić się wysokich. A dlaczego musi sięgać wysoko? Bo na dole jest za duża konkurencja. Takie jest wyjaśnienie. Na dole jest za duża konkurencja. Tak? Do, do metra, wysokości, do dwóch metrów słonie sobie mogą zrywać i że żrafy przez przypadek, tak? Nagle pewnym zwierzętom y, urodziły się z nieco dłuższą szyją. Tak? Nagle się okazało, i nagle się okazało, że... Tak, tak to tu macie ewolucjonizm. Tak? Nagle się okazało, że dłuższa szyja ma pewne zalety. znaczy Pozwala sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. Tak? Pozwala zrywać liście z tych drzew, do których inne zwierzęta nie są w stanie sięgnąć. Tak? Przypadek, utrwalony przez, a. można powiedzieć, szczęśliwy a. przypadek, tak, korzystny przypadek. A tak to można powiedzieć, że pierwotnie ludzie byli jednopuściowi, a odwiada genetysta I, kawałek. I, i, do... I o tym też będziemy mówili, tak? To, to była pierwsza uwaga, tak? Yy, dlaczego nie zadali pytania, dlaczego? No bo właśnie, bo to jest pytanie filozoficzne, tak? To jest nasza robota. Yy, a naukowcy jakoś abstrahują boję się tego, tak? To jest jedna rzecz i ona będzie nam, cały czas będzie nam to pytanie, dlaczego pojawiał się grefen, to też zwracam uwagę na to, że nie, nie nie, nie, nie, nikt wam tego nie powiedział. Pytanie dlaczego w polski ma dwa znaczenia. Dlaczego, czy z jakiego powodu i dlaczego, czyli po co. Tak? I to jest jakby ta, ta pełnia tego pytania dlaczego i tym się będziemy zajmowali. Po części pojawia się ten, ta kwestia właśnie, że płeć jest przede wszystkim do reprodukcji, tak? bo wszyscy się zgadzamy co do tego, że płeć się różnicuje w genitaliach. Tak? To nawet oni powiedzieli, ale jedni mówią, że tylko w genitaliach, a inni mówią, że także w innych obszarach naszego życia. Nie? Więc to się tutaj pojawiło, a rzeczywiście to w ogóle nie wybrzmiało. I trzecia rzecz, która, którą do, do, pani do Pani wypowiedzi chciałbym dodać, to jest właśnie to, że ym, to, to pytanie, o ym, jakby to powiedzieć, no właśnie, też to, co, co Pan na trochę zwrócił uwagę, żeby się że nie musi być w płci. Bym powiedział, że nawet większość organizmów na Ziemi rozumiesz się płciowo. I to też, to też jest pytanie, właśnie takie nawet wcześniej. Tak? Po co jest płeć, żebyśmy się rozmnażali? Tak? Ale trzeba by jeszcze zapytać, jeszcze się krok wcześniej, co to niż pani to i zapytać, ale dlaczego my się rozmnażamy płciowo? Moglibyśmy się rozmnażać z bakterii, grzyby, ślimaki wyginęło. Yani. Jak? Większość organizmów, może i większość organizmów, które rozwiązały się jedną płciowo, wyginęło. Yy, musiało o, się zmagać z I, i, I to jest jedna, i to jest jedna, jedna z odpowiedzi możliwych tak? A to jest też pytanie, po co nam płeć? Tak? Jasność do rozmnażania się, ale można się rozmnażać bezpłciowo i tysiące gatunków tego dowodzą tak? nie chcę udzielać teraz odpowiedzi tak? bo odpowiedź jest dosyć oczywista z perspektywy biologicznej, ale to sobie zostawimy na przyszły tydzień, ale jakby właśnie zobaczę, że ile rzeczy tu nie było poruszonych a ile rzeczy było poruszonych właśnie w jakimś tam jednym paradygmacie tak? to co ten, ten autor powiedział tak? że nie jest tak, że znajdujemy to czego szukamy, że czegoś nie szukamy i to jest problem też współczesnej nauki w ogóle szeroko tego co się nazywa multiwersytetem, to zapraszam na ideę uniwersytetu, jeżeli ktoś to interesuje to jest to, że my fokusujemy się na jakimś obszarze i nie obchodzi nas nic, co jest poza tym. Filozof ma być tym, który wychodzi poza to. Który stawia pytanie, które inni nie stawia. Pan Adam, y, Pani Anna... Ja, ja się do właśnie jeszcze dodać, Bo to jest właśnie na przykład kiedy kobieta... I jak natura to reguluje nadkormonarnie, kiedy kobieta jest najwyższefekcyjniejsza, okazuje się dla mężczyzn, no w momencie natura tak... Kiedy tak, można tak, może iść w Dokładnie, dokładnie. I to jest odpowiedź na to, to że, że jakoś naturalnie jesteśmy wyposażeni na przykład kulturowo zabawki. Owszem, zgadzam się, natomiast no, przykład mam z domu, kiedy syn starszy o 5 lat, córka ma full zabawek od klocków Lego poprzez jakieś spidermeny i inne, a mówi mi, kup mi lalkę, tak, no albo jak, jakąś tam, to jak, jak człowiek to obserwuje, albo jak obserwuje dorastającego syna, jego zainteresowania, to widać czasami, do się mówi, Czemu on yy, ma taką zdolność do innych rzeczy niż ja, tak? y albo inaczej to kontroluje, ale yy, ja też mam tak, taką, taką uwagę, że właściwie my się różnimy. Ja uważam, że się różnimy właśnie, jesteśmy predestynowani do innych rzeczy, tak? tylko mnie najbardziej boli to, że to, do czego są predestynowane jakby kobiety, że mężczyźni nadmiar testosteronu jakby y, sprowadzają to do, do jakichś takich błahych rzeczy, tak? Że my jesteśmy do niczego, że się nie nadajemy, że to tylko baba potrafi, albo i tak dalej. A ja uważam wręcz przeciwnie, bym powiedziała tak, Bóg stworzył Adam, tak? Zobaczył, że jest agresywny, że nie umie się komunikować mówię? społecznie, tak? Że nie potrafi werbalizować swoich uczuć. Ten jest nie spożył kobietę, żeby mu pomogła, nie zwracał uwagi na szczegóły ja i tak dalej i, i przyszło dopełnienie tego I, i my musimy na to w taki sposób patrzeć i równoważyć i teraz ilu mężczyzn chodziłoby, za przeproszeniem, jak chudry, gdyby nie ich żony, no tak powiem, tak? No wszyscy, no, Zachęcam do obejrzenia testosteronu, to, to jest jakby cała prawda na ten temat powiedziana. Może ten fragment też uścimy. Yy, a propos Adama, bo o, czym, o tym też oczywiście będziemy mówili za jakiś czas, jest mnóstwo dowcipów na ten temat. tak? Jeden jest właśnie, dlaczego pan bym zaczął od mężczyzny? Bo chciał zacząć od Z tak? Więc no, opcji jest, opcji interpretacji jest wiele. Filozofia polega na tym, filozofia to jest właśnie sztuka interpretacji, tak? znaczy... Yy... Jest jakiś fakt, jak ten film, czy jak pewne dane biologiczne, dane medyczne, kulturowe, społeczne itd., itd. Filozof to jest ktoś, kto bierze ten, ten wątek i próbuje go zanalizować, zrozumieć. Tak? Yy, Pan mhm. Ja chciałem zaznaczyć też taką rzecz, kiedy do mnie jakby dotarła ta świadomość takich rzeczywiście głębokich różnic, to jak sam byłem jeszcze w postulacie, właśnie mieliśmy tam praktyki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, i tam właściwie było tylko dwóch mężczyzn dwóch jeden pielęgniarz, jeden rehabilitant tak to same kobiety no i oczywiście no, pod kątem takim fizycznym no, ta praca no, może się wydawać, że jest bardziej dla mężczyzn, że trzeba podnosić no. tam tych pacjentów bo to tam pra praktycznie niewielu było pacjentów takich, którzy mogli chodzić ale z drugiej strony Właśnie nie był jakiś problem z tym, że ta praca właśnie fizycznie była, była jakaś trudna, mhm. wydaje mi się, dla mężczyzn, co sam fakt po prostu bycia, rozmawiania z tymi to ludźmi. Myślę. Po prostu no to jest coś... Tu, tutaj te różnice wychodziły bardzo, że te kobiety, nawet były młode dziewczyny i one jakby potrafiły się w tym łatwiej odnaleźć, bez jakiegoś, jakiegoś płynniej się poruszać po prostu w tym środowisku a widziałem, że nam to przychodziło z większym trudem o wiele, no bo tam jeszcze chwilę porozmawiać i tak dalej, ale jeżeli by to miało być dzień w dzień, to dzień trudno by trudno dzień dzień to było dzień. wyrobić. I y, y, tak jeszcze co do, a, co do, co do kwestii y, też takich różnic, które przyszły mi czytałem też książkę Jacka Fulkowskiego, warto by z ojcem polecać zresztą, ale zauważyłem, że Yy, yy, uświadomiłem sobie pewien uniwersalizm właśnie leżący w tych różnicach. On tam pisze o takich sytuacjach właśnie, że, gdzie, że mężczyzna ma tendencję do pochłaniania się w swojej pracy takiego skupienia, oderwania się od świata. Kobieta ma jednak zdolność zachowywania pewnej podzielności uwagi, ale przez to też nie ma aż takiej zdolności skupienia się na jednej czynności. No i dlatego mamy geniuszu, genialnych filozofów, mężczyzn, ale jednocześnie też więcej Osobowości autystycznych, zamkniętych w swoim świecie, w depresji, gdzieś w jakichś takich odizolowanych. A przykład dawał tam prosty, taki z życia wzięty, gdzie właśnie powiedzmy tam czy syn, czy, czy mąż ojciec gdzieś tam pracuje zajęty czymś, no i jest wołanie obiad na stole i pierwsza odpowiedź jest i to ja widzę i doświadczyłem z doświadczeniem że zaraz. zaraz, albo już idę, ale dalej trzeba tam jeszcze podrócić. A jak się przychodzi, tam daję też taki przykład i ja to też czuję sobie, że to też jest wkurzające, jak wtedy już się czuję oderwie, a tu jeszcze nie co ma na stole to i jeszcze dopiero o tym odcedzisz. Bo bo to, to, to po co czas. mnie wołasz? Przecież, przecież jeszcze nie. Ma. Co? Jak tu siedział i co? To też, mhm. też jest taki y, przykład, jak ja zapraszam ponieważ intensywnie pracowałam, kiedy urodziłam już syna no i, żebyśmy stwierdziłam w pewnym momencie, że to jest bez sensu, bo czuję się niespełniona ani jako matka, ani w pracy, tak? I zawsze się zastanawiałam, jak to robi mój mąż, że przyjeżdża z pracy i potrafi zostawić te wszystkie swoje jakieś kłopoty i skoncentrować się na zabawie z dzieckiem, a ja tu się bawię, a myślę, co tam w pracy. I my nie potrafimy tego rozdzielić, tak? My myślimy o szeregu spraw, a facet tutaj robi coś z pracy, teraz się bawi z dzieckiem, to się bawi z dzieckiem, a teraz, no i, i to są takie różnice, gdzie my sobie też nie, nie możemy się z tym poradzić, tak? I ja na przykład zrezygnowałam, mówię albo to albo to, bo z niczego nie będę zadowolona. I, I w życiu takim codziennym, no widzę te różnice. I, i później taki przykład dlaczego kobiety na przykład na uczelniach nie zdobywają większości takich wysokich stanowisk no to, to właśnie zdobywają, to jest też ciekawe, ale to... zdobywają, tak. ale więcej... Mamy i panią rektor, i panią dziekan, nie? Tak, ale, hmm. ale, ale więcej... Ale pierwsza pani rektor od 60 lat? No właśnie. pedagogicznej. Ale to nie są to co na służbie się stało, zyska, kobietom tam, To Kobietom bardziej zależy na przykład na wykładach, na to, żeby... lepsze relacje ze studentami, tak, żeby ogarnąć to wszystko i dom, i studentów, no, no jednak jest w na naturze kobiety to, że, że wydanie na świat potomka to dla nich jest coś bardzo mhm. ważnego. I ona może robić tą karierę, ale przychodzi taki moment, że zawsze będzie za tym płakać. No, no, tak jest zafiksowana i uwarunkowana, że tak jest. Do, do, do tych dwóch komentarzy, mhm. bo też pewien wykres. On nie był rysowany, on był w, w zeszłym tygodniu. Widziałem jakiś program, ale już nie pamiętam co to było. Może sobie przypomnę. Powiedziano, że to jest krzywa gaussa, krzywa rozkładu gaussa, to pewnie znaczy, tak? Standardowa, to znaczy tak po prostu, tak, tak musi być, tak? Wybitnych jednostek jest najmniej, najwięcej jest przeciętnych, tak jakbyśmy to sobie rysowali, i skrajności też jest mały, tak? Jeżeli to będzie wzrost, to y, najwięcej ludzi jest wzrostu średniego, tak? Powiedzmy 160-170, najmniej ludzi jest dwumetrowych, tak? Jeżeli tu byśmy mieli centymetry, dwumetrowych powyżej i bardzo mało ludzi poniżej 130 centymetrów dorosłych, nie? byśmy na to nie spojrzeli, waga cokolwiek, tak? Krzywa rozkładu Gaussa jest zasadniczo statystyczną prawidłowością. Te dwa wykresy miały yy, oznaczać kobiety i mężczyzn. Która krzywa dotyczy mężczyzn, a która kobiet? Kobieta to płaska bardziej, a mężczyzn z krajnością. Krzywa Gaussa kobiety kobiet jest wypłaszczona, tak? Jak to należy interpretować, tak? Yy... Odwrotnie, to będzie lepiej zawsze, to co jest radykalne jest na tym tle, le lepiej jest widać. To jest krzywa gausa dotycząca mężczyzn. Albo skręci, Zobaczcie, Je jeżeli, jeżeli to będzie, jeżeli to będzie, nie wiem, inteligencja, tak? jeżeli to będzie właśnie agresywność, jeżeli to będzie liczba lobbystów i tak tak dalej, jest znacznie więcej lobbystów mężczyzn. To możecie sobie łatwo sprawdzić. Yy, ale też jest znacznie więcej, no zobaczcie sobie yy, defro, czyli ławkę oczekującą na wykonanie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Tam kobiet jest kilka, mężczyzn jest kilka tysięcy. Tak? Jest znacznie mniej świrusów wśród kobiet, yy, ale też jest znacznie mniej geniuszy wśród kobiet. Tak? ja mówię, to jest pewna teza i nie, nie, nie jestem w stanie tego Do tego, do tego to dojdzie w, szachach w, Są tam? To w szachach miał, tak. Oczywiście, jasne też tak jest. tak? Brydżystów, szachistów. Wiele, wiele rzeczy. Natomiast co to znaczy? To znaczy, że to, to źle zabrzmi, tak, że kobiety są przeciętniakami, a to ma też plusy, to znaczy kobiety są znacznie bezpieczniejsze, Tam znacznie mniej będzie yy, osób patologicznych, tak? yy, pod każdym względem, jakkolwiek sobie na to nie spojrzymy. Tak? U mężczyzn być może będzie znacznie więcej jednostek wybitnych, a też będzie znacznie więcej jednostek wybitnych negatywnie. Tak? Mówię, często się... Mówię, to, jest, to jest pewna teza, ja to na razie, bo, bo trochę Pan Adam o tym wspomniał. W zeszłym tygodniu gdzieś o tym cztery, czy to oglądałem, do tego też dojdziemy. Tak? Ale wydaje mi się, że coś tutaj może być na rzeczy, tak? Jak ja, jak ja patrzę na... to ja tak. mhm. Bo, mhm. bo y, zawsze na osi poziomej to się nie ten który mierzymy, tylko tak. ilościowy, mhm. no więc jeżeli w przypadku mężczyzn mamy taki mhm. pik duży, to by to znaczyło, że przeciętny tak. jest dlatek, bardzo dlatek, dlatego ja to rozrysowałem, bo ja mówię, ja interpretuję to, co słyszałem, Natomiast, to nie był rysunek. Y mhm. Tak, tak, tak, tak. Jeżeli byśmy brali, tak jak Pani tak, to, to, to, to, to, to jest kobiety, więcej, a nie mężczyźni. Tak. Najwięcej tak. mężczyzn będzie źródłego tak, wzrostu, tak, tak. a y, no, tak. ilości tak. najniższych i najwyższych to nie mhm. same zawsze. Tak. I, a u kobiet to wcale nie znaczy, że jest y, y, y, przeciętna jakaś taka tata, mhm. wskazuje na przeciętność, tylko, że y, u nas, według tego wykresu, hmm. jest szerszy zakres y, osób o prze, y, tej przeciętnej. Tak, tak. U was jest y, mniej wyższa, jest stat, a u nas jakby to tak, tak, zakres. Tak, tak, tak. Dlatego mówię, to jest też pewien tylko szkic. Ja to spróbuję znaleźć na którejś zajęcia, tak yy, tak jest. Lubię ale to jest. To mówię, to. to jest... My, my, mm -hmm. Myśleniu, dlaczego znaczy, mężczyźni zdobywają sukcesy, bo oni idą do celu mm -hmm. i nie analizują wielu rzeczy. To jest mnóstwo, to tak? jest oczywiście, że mnóstwo I, rzeczy. A przecież jest Mają mniejsze skrupuły moralne, tak, ja form, są tak? wolności, podejmują ryzyko. A kobieta właśnie analizuje szereg innych rzeczy, tak. co to może mieć wpływ, tak? I. czy ja kogoś nie skrzywdzę, jak to zrobię, czy tak, mhm. tak dalej. Ale w pacjencie mhm. to no. Czy siebie nie skrzywdzę też, yes, bo jednak mężczyźni yes. mają te, większe talenie samobójcze Oczywiście. i też to są ja tak. no właśnie. Ehm, Okej. Okay. Ehm, Audacja, wiesz, ehm, ja wam pokażę kilka moich wniosków z tego filmu. Pierwsza rzecz, gdzie ja się będą nazywa Wasza specjalność? bez specjalności. Macie specjalność, który A, nie będą na znowu. Nie, Nie nie. To jest filozofia z filozofią tereptyczną, czyli ma Tak? A ten z komunikacją medialną? No to jest społeczną. Mieliśmy, to nie nie nie. Na, na licencjacie. A, na licencjacie. Też, okay. licencjacie, ok. Więc z takiej perspektywy właśnie medialnej, nie mówię, że to jest ideał, tak? A rzeczywiście to, to, to, co bardzo mnie uderza w tym filmie i myślę, że to założacie, to jest to, że on jakby nie stawia od razu pewnej roboczej tezy. Znaczy, robocza teza oczywiście jest, ale to nie jest mocna ta tylko taka pewna wstępna i z bardzo różnych perspektyw stara się na to rzucić światło. co jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę on gdzieś znika, a tak naprawdę wygląda to, że się kłócą naukowcy z Unii Europejskiej, z naukowcami ze świata anglosaskiego, to, to, to, to jest jeden taki wniosek, który tak właśnie na, na przyszłość, no i to oczywiście też przekładna filozofia, dlatego uznałem, że to jest całkiem dobry punkt wyjścia dla nas, Dlatego, że dzięki temu, że tam występuje, no oczywiście występuje psycholog, a występuje też pani psycholog ewolucyjna, czyli de facto psychologia, która jest jakąś częścią, tak, może najbardziej sprzeczną, ale częścią jednak biologii, tak, nauk tak. biologicznych ale też jest właśnie statystyk, lekarz, psychiatra, tam pamiętacie, i tak dalej, i tak dalej. Także to są rzeczywiście, zobaczcie, ilu specjalistów z różnych dyscyplin coś manurego mogło powiedzieć na ten temat i jak wiele różnych badań jest, jest prowadzony. Natomiast to, co mnie chyba najbardziej uderzyło, i myślę, że tutaj zauważyliście, to jest ta różnica w postrzeganiu fenomenu płci przez tzw. nauki twarde i miękkie, czyli przyrodniczej i nauki społeczne. Ja w ogóle nie uważam filozoficzną za naukę społeczną żeby była jasna yy, nauki yy, twarde tak? oni pokazują pewne dowody pewne, yy, ale też zobaczcie co jest bardzo ciekawe że im więcej ktoś ma jakiejś takiej wiedzy twardej tak? empirycznej tym ostrożniej podchodzi do tego fenomenu nie wiem czy zauważyliście oni raczej pytają, sugerują, że może tak i tak że nie wiemy yy, a im bardziej ktoś jest właśnie takim humanistą w złym sensie, tym bardziej, mi to nie pasuje, nie, nie pasuje, bardziej stawiano tak ostro, tak, Oni nie... za wszelką cenę do tego no dołożyli, a Ty nie dążysz mówiąc tak. to, tak? Tak, jasne. Oni przyjmują założenie takie, że może być też inne czynniki, mm -hmm. a Ty nie przyjmujesz mm -hmm. już tak. Więc to jest też bardzo ciekawe, mówię, to nie jest oczywiście próba reprezentatywna, ale bardzo jakoś mnie to uderzyło też tutaj. Y no i tak z perspektywy filozofii nauki jeszcze jedna rzecz, bo cały ten wykład będzie się jakoś do tego no, toczył. Tak? Czy nauka rzeczywiście ma pokazywać prawdę, tak? ma interpretować fakty, badać, badać rzeczywistość, mówiąc krótko, czy jak ta babeczka powiedziała, ta, ta, ta norweszka ta blondynka, czy rolą nauki jest rzucanie wyzwania naukę no no, Rolą nauki jest rzucanie wyzwania myślenia biologicznego. Tak? A tutaj można zaznaczyć jedną rzecz ważną, mm. że w tej perspektywie właśnie y, też różnic, bo y, akurat to była też y, tam jakaś pani ekspertka, no mm -hmm. kwestia jest taka, że mimo wszystko. Co byśmy nie mówili, to kobiety największą wagę przykładają do uczuć, emocji i e, to też może wpływać właśnie na pewne kwestie Być czy może. edukacji mm. czy jakiś tam stanowisk, że trudno jest, na pewno trudniej jest kobietom przyjąć pewną e, prawdę bolesną i mm -hmm. w sensie ją wyrazić i może się pojawić, tak jak tutaj było pewna blokada i bronienie to, to, jest, z, to, to jest w ogóle to to jest to ciekawe rzeczy nie chciałem o tym mówić, bo to jest marginalna kwestia ale mm -hmm. czy zauważyliście być może za drugim razem, jakby się widzieli, to by się to zauważyli. Jak inna jest perspektywa, to jest to, co ja też ubieram Amerykanów w anglosasu, że oni mówią prosto w oczy. Amazing! Jak ktoś mógł taką głupotę powiedzieć? No, nie powiedział, jak głupota, de facto. a no, jak no to ja to inaczej tak widzę. Inaczej. To, jest, to jest właśnie ta nasza y, polityczna poprawność europejska, nie? że kogoś czasami skrzywdzić, ale to, to tak na marginesie, a rzeczywiście tak, tak widać. Ja uważam, że nauka i też ten nasz wykład ma nam raczej pokazać rzeczywistość, a nie rzucić wyzwanie, nie, nie ma mieć roli krytycznej w takim znaczeniu, że my teraz y, narzucimy jakąś wizję społeczeństwa czy coś takiego. Tak? Rolą nauki moim zdaniem jest zobaczenie jak jest naprawdę tak. Czasem to jest bardzo trudne, zazwyczaj to jest bardzo trudne, czasami to jest niemożliwe. Ale jeżeli perspektywą naszą jest to, żeby zobaczyć, jak jest rzeczywistość rzeczywistości, czym jest ta płeć tak? z tych różnych perspektyw, to mam wrażenie, że to zawsze będzie bardziej jakby owocne i przydatne niż to, kiedy my sobie założymy po prostu właśnie, nie wiem, że będziemy teraz utrwalali stereotypy, tak? że pan Norbert z nie wiem, bez... Jakby będą utrwalali stereotypy na temat kobiet, a kobiety będą utrwalały stereotypy na temat mężczyzn. Yy, albo odwrotnie, albo że będziemy niwelowali te stereotypy. Już teraz za wszelką cenę po prostu trzeba opalić. Yy, no to tylko do nie dojdzie. To rzeczywiście, tak jak ta kobieta mówi, że jeśli czegoś szuka, to to znajdzie. Tak? Natomiast yy, w nauce to, co jest najważniejsze, to jest pewna otwartość. Tak? To, że yy, my nie wiemy jak jest. Jeżeli wiemy jak jest, to po cholera przyjdziemy na to zajęcie. Nie? No to bez sensu, nie? to lepiej jest spędzić ten czas nad piwem albo inne ciekawe rzeczy porównać. Mhm. Sens ma tylko wtedy, kiedy, kiedy my nie wiemy, jak jest, tak? albo kiedy domyślamy się, chcemy coś sprawdzić. Tak? Więc ta otwartość jest, jest bardzo ważna. I jeszcze ostatnia rzecz w tym kontekście takim takim metodologicznym, który w tym filmie wychodzi. No jest to heglowskie, tak? Jeżeli fakty przeczą teorii, to gorzej dla faktów. Ostatnio ktoś to tak nawet to twierdzenie wysunął, w sensie tak bardzo poważnie, że to... Poważnie? Nie, nie mogę teraz dokładnie tego sparafrazować, sparafra ale na zasadzie, a, to chyba było w kontekście Lecha Wałęsy i tej współpracy z SB no i coś tam, coś tam właśnie ktoś z jego obrońców panu, mm -hmm. coś takiego, że jeżeli... Nawet jeżeli są takie były fakty, to to jest nieprawda. Coś ja uważam, że najgorszym zarzutem, jaki może być dla naukowca, a szczególnie filozofa, to jest, że jest ideologiem. Jak mówiłem, mam, jak ja odróżniam ideologię od nauki, tam rok temu. Celem ideologii jest idea, a celem nauki jest prawda. Jeżeli ktoś jakby, zamyka oczy naprawdę po to, żeby bronić ideologii, to nie, nie ma prawa się nazywać filozofem i naukowcem dobry naukowiec to jest ktoś, kto jest w stanie przyznać się do błędu, powiedzieć, że się mylił i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. jeszcze y, dorzucić do tego, co powiedziałam, y, na temat y, no, potrzeby istnienia, czy, czy sensu istnienia płci, mhm. y, gdybyśmy wyszli z założenia, że to jest podtrzymanie gatunku, to z tym się rozumie społeczna, ale jednocześnie można wytłumaczyć ten proces zaniku i, i zmiany społecznej. w bo mm -hmm. w tej chwili mężczyzna już nie musi tak bronić To jest następna rzecz, którą Kobieta mm -hmm. też w inny sposób przechodzi przez ten okres w ciąży mm -hmm. i i jak się okazuje, że to życie yy, nie zmusza ich już do, do, do takiej roli i zaczynają się na I to jest znowu bardzo fundamentalne i bardzo filozoficzne pytanie, tak? czy, czy yy, kultura, tak, szeroko, wiecie co znaczy kultura, kolerę znaczy uprawiać, tak? czyli wszystko to, co jest wytworem człowieka, kultura to nie tylko tam teatr, kino, tylko wszystko co człowiek tworzy, bazuje na tym, kim jest biologicznie, tak, w sensie w taki twardy, biologiczny sposób, czy też jest na odwrót. Tak? Bo my już wiemy, to chyba wam o tym mówiłem, od, y, naukowcy są, większość ewolucji jest sobie zgodna, że y, człowiek jest pierwszym zwierzęciem, który wyrwał się z, jakby z, z okowów ewolucji. Tak? My, jesteśmy, my nie podlegamy ewolucji w taki sposób, jak podlegają inne zwierzęta, właśnie przez naszą kulturę. Tak? Przez to, że, y, no nie wiem, że właśnie mamy badania prenatalne, które pozwalają nam leczyć dzieci, które w innym przypadku by zginęły. Przez to, że ja i pani Ania mamy okulary i w innym przypadku bardzo szybko byśmy zginęli, bo byśmy sobie nie byli w stanie, no nie wiem, by nas przejechał samochód na ulicy, tak? My z naszą wadą, która jest jakąś tam dosyć poważną wadą dla zwierzęcia, my jesteśmy w stanie żyć bez problemu. A jednocześnie działamy w drugą stronę, to czyli znaczy działamy autodestrukcyjnie, tak? Yy, no nie wiem, smog, zanieczyszczenie, które my produkujemy, powoduje, że my sami się nie niszczymy, nie? Działamy na własną niekorzyść, czyli wbrew temu, co jest zasadą ewolucji, tak? Ale pytanie, pozostaje nadal ważne, podstawowe i, i obowiązujące, czy właśnie kultura, czyli czy te role społeczne, czy to wszystko, co my nazywamy gender, ma być skorelowane z tym, kim jesteśmy ideologicznie, czy też na odwrót? Że my w imię własnej kultury, w imię właśnie tego, co nazywam gender, albo po ról społecznych, filozofii i tak dalej, mamy prawo modyfikować naturę, tak? Albo nie zwracać węg na, na naturę. To, co powiedział profesor Simon Bar Baron Cohen, tak? On mówi, to nie jest tak, że liczy się tylko biologię. Natomiast nie zapominajmy o biologii, nie? My trochę żyjemy w XXI wieku, jakbyśmy chcieli zapomnieć o biologii, nie? Robimy mnóstwo rzeczy, nie zwracamy z uwagi na biologię. Bo wydaje nam się, że my nie jesteśmy panami. Nadal nie jesteśmy panami. Nadal jest kurde jakaś rzeczka, wyleje, ludzie giną, po prostu Jezus Maria, ile, tak? Troma powierzchnia, się zrobi, na Panu ludzie w piecach i już się duszą. Dokładnie. Tak? I, I 40 tysięcy ludzi w Polsce, tak? 40 ludzi w Polsce umiera, bo w Krakowie kurde napalimy oponami w piecu, nie? Yy, nadal nie, nie jesteśmy panami, chociaż byśmy chcieli. I z tym jest też związane no, jeszcze... Jesteśmy panami, tak? ale złym, panami. No, no tak, tak. tak. Nie, nie panujemy na całą rzeczywistością. No. I te, to pytanie, które też tam się pojawiało i które moim zdaniem jest dosyć ważne, to jest bardzo ciekawa odpowiedź. więc czy w taki sposób musieliście pamiętać to pytanie, tak? Dlaczego w krajach, w, w których jest największa równość płci, gdzie kobiety mogą być kim chcą, to wybierają być... Kobiety zaczynają właśnie... Y, wybierają te zawody, które są... Kobiece. Kobiece, tak? Stereotypowo. Tak. I ta odpowiedź, moim zdaniem, jest, znaczy mówię, do, jest do zbadania kwestia, ale jakoś mnie to przekonuje, tak? że yy, bardziej liberalny jest kraj, bardziej jest wolny, tym ludzie, no, to jest logiczne, no to bardziej są sobą. Nie chodzi się w kryteria takie... Poza, no, poza sztuczne. Tak, poza subiektywne. Nie? Wydaje mi się to dosyć, dosyć przekonujące. Nie? To trzeba by pytać panią Kingę, dlaczego wybrała informatykę, dlaczego wybrała wcześniej gospodarkę przestrzenną. Tak wyszło. Nie, ale to znaczy, wiecie, tam w, w tych badaniach Polska, Polska jest tam chyba w trzeciej czy w czwartej dziesiątce, więc, więc można powiedzieć właśnie, że tutaj nie, jest, nie ma aż takiej równości płci. No nie? Natomiast no, to jest też bardzo ciekawe, nie? na ile to co jest zewnętrzne, tutaj akurat jest kwestia ustroju, prawa, będziemy że prawie mówić o innych rzeczach, na ile one wpływają na nasze wybory i preferencje. Ja jako filozof zawsze miałem podejście, że trzeba być jak najbardziej jednym sobie, tak, trzeba, krótko trzeba zobaczyć, w czym się jest dobrym i to robić, to na wszystko. Nie? Natomiast no, sami wiecie, tak? jak jest student, studenci filozofii, to jeszcze mają trochę inaczej, tak? ale Pani czy Państwo, tak? czy nie jest tak, że wiele osób, a przynajmniej tak było jeszcze dekady temu, najpierw sprawdzało, w jakim zawodzie będą mieli najlepszą robotę i takie studia wybierają mnie. Przedstawiłem zupełnie wbrew swoim preferencjom temu, co lubią. To jest pytanie właśnie, jak to się ma do płci? Nie? A ja Dlatego mam taką sprawa? swoją koncepcję, że ona może być błędna, ale nie jest podparta żadnym. No, to tylko koncepcja. Ale że właśnie, u e, też tak co do różnic, no to wydaje mi się, że kobiety mają większą tendencję do pewnego rodzaju konformizmu, że jednak właśnie mężczyźni przez może ten testosteron, agresję są bardziej skłonni do przekraczania granic i właśnie czy to prawa, czy jakiś zasad. Pamiętam, że dla mnie na przykład podstawówka liceum to było coś jak więzienia. Musiałem tam być, w jakichś granicach, przestrzegać tego z ale, ale generalnie jest tak, że, że się w tym dusiłem, ale z tego, co widzę też jakichś, no, od koleżanek po prostu, y, czy z mojego roku, czy gdzieś, czy gdzie cokolwiek, że, że dla nich wręcz przeciwnie, że one po prostu robiły to, co mówili i było w porządku, a mnie to męczyło, kiedy musiałem coś robić, czego nie rozumiałem i nie czułem się w tym jak, y, jakoś dobrze i wydaje mi się, że to też w tym kontekście na przykład że w tych krajach mniej wolnych tak to nazwijmy, kobiety wybierają, nie wybierają tych zawodów typowo kobiecych może to też jakby jest odbicie tego, że w momencie kiedy trzeba znaleźć dobrą pracę to szukam dobrej pracy, a kiedy nie muszę yy, koniecznie wybierać tego, czego nie lubię, bo, bo, pie, bo tak samo, nie wiem, zarobić, czy będzie wszystko w porządku, jak zostanę tą pielęgniarką to wtedy wybieram, no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o mężczyzn no to tutaj jest większy taki Większe mm, prawdopodobieństwo, tak to nazwijmy, do, do pewnego buntu i niezgody po prostu na to, co, co jest też naszym. Mm -hmm. No tak, a was się podam w tym filmie. Ja mi się ciekawa, tak? do, do niej też dojdziemy. Jeszcze mam dwie takie swoje uwagi. To mi się też bardzo spodobało w tym filmie, tak? Tam były dwie rzeczy, to znaczy, że dziewczynki no, bo... bardziej zwracają uwagę na twarz, na osobę, a chłopcy bardziej na rzeczy mechaniczne. To jest jedna rzecz, że, w że dosyć... kontaktu, tak. Ale druga rzecz, która się pojawia, i to mówiła ta babeczka z Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii że yy, jednym z podstawowych różnic to jest to, jak się człowiek zachowuje w stresie. To bardzo ciekawe dla mnie jest, tak? Pamiętacie, że jeżeli powiemy komuś, że zaraz będziesz, znaczy wprowadzimy kogoś w sytuację stresową i zapytam, czy chcesz spędzić ten czas z kimś czy sam, to kobiety wybiorą raczej przeżywanie właśnie tego stresu z kimś, współprzeżywanie, jest tak można powiedzieć, a mężczyzna osobno. To w moim przypadku to jest 100% zgody. Tak, gdybym ja był w takiej sytuacji z całą pewnością, tak samo bym do tego poszedł. Mhm. Yy, mówię, no, je, Jeżeli to mówi ktoś taki, ta, ta kobieta naprawdę zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, ta, ta, ta, ta pani badacz. I więc ja mam wrażenie, że ona wie co mówi, tak? że, że to rzeczywiście jest jakiś taki yy, pewien wzór typowych zachowań, oczywiście z pewnymi odchyleniami. Tak? Bo nauka nigdy nie jest czarno-biała, tylko te szarości też rzeczywiście wchodzą, a to jest bardzo ciekawa rzecz, moim zdaniem. To jest bardzo ciekawa rzecz. I to też jest pytanie, jak to należy interpretować, tak? Jak to należy interpretować, to do tego też odjdziemy. I, ostatni, I ostatnie to moje pytanie, i to jest pytanie takie najbardziej podstawowe, które też będzie trochę mottem może, nie, nie tyle modem, z taką zaczepką na, na całe te zajęcia, to, które było powiedziane przez oboje tych Norwegów, ten facet z Uniwersytetu w Oslo i ta kobieta, facet z zakładu badań nad płcią, i ta kobieta z zakładu yy, nauki pracy, jakoś tak to się nazywało. Oni nie rozumieją tego, dlaczego tak wiele ludzi zadaje pytania o to powiązanie płci z, z biologią. Ja bym powiedział, ja nie rozumiem, dlaczego ludzi to nie interesuje z kolei. To znaczy, jak można zamknąć oczy i powiedzieć, to jest nieistotne, to jest nieciekawe. Dla mnie wszystko jest ciekawe. To jest niewiele tematów, które by mnie nie interesowały. Hmm. Tak, idea jest jakaś, która staje w sprzeczności z <głos》>, prawdą tą biologiczną. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o biologii, to mówimy właśnie o czymś, czego nie da się kształtować. A, A to mi, w bardzo ograniczonym ta, stopniu. Tak, ta perspektywa, z jakiej oni wychodzili, to była na zasadzie bo to jakby nie było może całościowo przedstawione bo to nie chodzi tylko o to, że ta płeć jest kulturowa, społeczna ale też wydaje mi się, że jest Z dosyć... zatem obrona pewnych implikacji czyli, że właśnie jest plastyczna, że możemy dowolnie sobie teraz wszystko kształtować, mhm. ustalać. Mhm. Mhm. jasność, tak e, więc wydaje mi się, że to też jest dobre takie zaczepienie tak? mhm. znaczy e, uważam, że warto jest poświęcić naprawdę sporo energii, żeby pewne rzeczy zrozumieć tak? żeby przegrzebać je dogłębnie, mhm. nawet jeżeli, e, nawet jeżeli e, będziemy tutaj mieli... Właśnie, no zakwieje to naszym jakimiś poglądami czy Państwo musicie wyjść teraz? Przepraszam, właśnie my ogólnie jesteśmy Aha. z fizjoterapii i Aha. mieliśmy czterną osobę wyboru. Aha. wyboru, miało miało być... ...wczesne problemy filozoficzne. Tak. a I to... Są te I to są te zajęcia. Nie? To sprawdźcie, dlatego mnie <grym> ja dziwi To było właśnie, że sala 306. To musicie sprawdzić, bo to nie macie z czasami z profesorem Wiśniewskim? Albo to jest profesor Sajdek. Ja zaraz sprawdzę, bo mam tutaj... To profesor Sajdek, ale ty Realnie zgadzała, Aha, Więc myśli. no, tym bardziej, że, że akurat to jest też przedmiot oporu, więc one nie mogą być bez... Hmm. Pisze współczesne problemy filozoficzne, doktor habilitowany Adam Olech. Adam Olech. Yy, Armii Krajowej, sala yy, DE-306. To, I to jest w pod... godzinach wtorek 13.30 do 14.00 Podejdźcie sobie najlepiej, yy, jak widzicie to ostatni przed sądami po lewej stronie tam jest y, siedziba Instytutu i zapytajcie Pani Olgi, ona będzie miała aktualne, tak żebyście zdążyli jeszcze podejść i mu powiedzieć jak jest okay. Nie? Bo zapisliśmy się prostu tak, tak. Podeskryliśmy... Krajowi, Jasne. Dlatego, że... tak. Nie, to na pewno będzie tutaj, bo, bo wydaje mi się, że mi się, to będzie albo 301, albo 307, ale podejdźcie się najlepiej, tutaj zapytajcie, dobra? Dobry. No i wy coś, to powiedzcie, że byliście na zajęciach i ja potwierdzę, żeby, żeby wam nie podliczy nieobecności, dobra? No, a jeszcze macie 15 minut więcej. To będą bardzo ciekawe, zagadnienia są poruszane. Zapraszam. Możecie tu wrócić za No, dokładnie. Tylko nie wiem, czy będę mógł o do za zobaczenia, do widzenia Zajmę. Zajmę. Zajmę. Zajmę. ok, więc y, przejdźmy do ostatniej rzeczy czyli do tego jak, jak będzie wygląda, jak będą wyglądały te zajęcia okay. y, mm -hmm. najpierw całą semestrą, a później jak każde zajęcie będą wyglądały dzisiejsze jak się domyślacie są trochę nietypowe dlatego, że są zajęcia wprowadzające więc nie wiem, y, wiem na ile ten eksperyment z filmem wyszedł ale wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe, niezły punkt odniesienia więc to mam za sobą. Pierwsza część, czyli de facto połowa semestru, to będzie właśnie próba przyjrzenia się zjawisku sumienia z różnych perspektyw. Znaczynie zaczniemy od tego, co jest najlepiej zbadane, co jest najbardziej oczywiste, tak? czyli kłodz z perspektywy Spróbujemy w półtorej w tak, 2 tak? w 3 godziny wykładowe, spróbujemy yy, zmieścić na wszystko i genetykę, i epigenetykę, i endokrynologię, wiele, wiele innych rzeczy, tak? Ale też wydaje mi się, że mamy najmniej jakby problemów z tym, tak? Z pewną nową, jakby ona jest nam znana, mniej więcej wiemy. To będzie będzie przypomnienie pewnych rzeczy, no i zadanie pewnych pytań. I do tego też będziemy jeszcze wracali w kontekście pewnych kontrowersji, ale to za chwilę. To za tydzień. Za dwa tygodnie. Spojrzymy, jakby przez dwa tygodnie będziemy się zajmowali tą perspektywą teologiczną, jeśli tak można powiedzieć. Tak? Ym... Zobaczymy, jak Biblia jako jedna z podstawowych takich ksiąg dla naszej cywilizacji. Jakby się zdał na koranie, to mówi o koranie mógł mówić nie I to nie jest perspektywa, którą.. Yy... Mogę coś przywołać, bo czytałem w hadisach co nie spraw. Spokojnie może pan naprawdę pokrzywać Zobaczymy, tak? Więc pe pewna perspektywa religijna, dlaczego chrześcijańska, no bo to, to najbardziej znamy, w tej żyjemy, tak? Gdybym był bardziej kompetentny, to bym chętnie powiedział coś więcej. Natomiast nie jestem kompetentny, żeby się pojawiać z perspektywy innej niż żydowska i chrześcijańska, więc też o tym nie będę mówił. Więc będzie temat, gdzie będziemy tylko w zasadzie omawiać tą perspektywę źródłową. Tak? czyli to, co jest w Biblii, a później to, co jest jakby wyinterpretowane z Biblii, tak? czyli tą perspektywę, jeśli można tak powiedzieć, katolicką, yy, w taki, właśnie w tym kontekście, żeby zobaczyć, na ile nas to przekonuje, tak? na ile właśnie to jest różne od tego, co my myślimy, a na ile nie jest. Tak? Też w takim kontekście, na ile to jest coś, co nam narzuca pewną wizję, a na ile to jest coś, co jest oczywistego, być może. No i później, to będzie chyba początek kwietnia, ym, płeć filozoficzna, zobaczcie, to są pewne robocze nazwy, tak, płeć z perspektyw filozoficznych, czyli przyjrzymy się przede wszystkim kilku, tak, to, co jest dla mnie bardzo ważne, to żebyśmy yy, wzięli takie koncepcje, które są mało znane. Tak? Takie, które są nawet właśnie sprzeczne z tym, co, co, w czym jesteśmy wychowani. Tak? Platon ma bardzo ciekawą koncepcję płci. Mikołaj Gerdiaev, czy w ogóle rosyjscy myśliciele też w bardzo ciekawy sposób o tym myślą. Więc temu się przyjrzymy też, zobaczcie, krótko. Tak? Są pewne przekrojowe rzeczy. Ale właśnie po to, żeby pokazać najpierw bogactwo problemów i odpowiedzi na te problemy. Później przejdziemy do prawa. Tak? No, coś, o czym my nie myślimy na co dzień, a zobaczcie, że prawo również jest bardzo mocno uzależniona od płci i na odwrót. Znaczy, płeć jest bardzo na to, co my myślimy o płci, bardzo silnie wpływa w prawo, które jest stanowione. A i ja będzie jednym z takich autorytetów w tej dziedzinie, oczywiście, do których ja krytycznie podchodzę, ale jednego autorytetów jest, jest Monika Płatek. I y, ona dużo na to tam opisała, ona to się nazywa jurysprudencją feministyczną, tak? czyli sprawozdanie feministyczny. Ale wiecie, to jest prosta rzecz, że dlaczego jest tak? że w Polsce mężczyzna musi mieć 18 lat, żeby zawrzeć związek małżeński, a kobieta może mieć 16 lat. Tak? Co nam to mówi? Co nam to mówi? Dlaczego tak jest? Tak? Yy, artykuł 48, jeśli się nie mylę, konstytucji, mówi, że yy, Polska zachowuje równość płci. Tak? Jak się ma ta równość płci do tego, że kobiety przychodzą na emeryturę 5 lat wcześniej niż mężczyźni, chociaż żyją 11 lat dłużej niż mężczyźni? Co nam to u, mówi? Znaczy, co jest co tego... to za dyskryminacja? To za dyskryminacja? Yy, więc to jest jeszcze jedna perspektywa płci, tak? Prawie płeć ma znaczenie, co, co może nie jest tak oczywiste, ale jak się potrzeba, to rzeczywiście to widać. Później to, co, w yy, czym ja jestem może mniej kompetentny, ale, ale wspólnie pewne rzeczy czytając i dyskutując, myślę, że pewnych ciekawy do pewnych wniosków ciekawych dojdziemy no właśnie to, co my nazywamy tożsamością płciową czy właśnie płcią psychologiczną, znaczy na ile, jak ta płeć odbija się w naszym myśleniu y, takim indywidualnym, ale w naszej głowie, tak? I na ile ta płeć odbija się w naszym myśleniu społecznym, tak? Bo de facto to są gender studies, tak? zastosowałem to tak roboczo, czy kultura ma płeć? Tak? No bo to jest teza feministyczna, czy to jest teza ludzi, którzy Prezentuję w tą perspektywę właśnie Norweską, jeśli tak można powiedzieć, odnośnie tego filmu. Tak? Czy to jest tak, że, że, że sama kultura też ma wpływ na to, czym jest I to będzie to będą mniej więcej myślę święta. Do świąt, myślę, że może powinniśmy to skończyć być może do końca, do końca kwietnia. To powinno być to przed, przed tym pierwszym procesem. No to, to, to pytanie cały czas nam się będzie przewijało. To pytanie nam się cały czas będzie przewijało, dlatego że yy, i Wojtyła będzie o to mówił i Platon, i Pierdaj, i yy, o tym będzie w Księdze rodzaju i o tym będzie mówiła biologia. To pytanie cały czas nam będzie wracało, tak? To dlaczego? Czyli po co i z jakiego powodu? W jakim celu i z jakiego powodu? Podkreślał krągwicy, profesor. Właśnie to pytanie dlaczego jako diabeł? Oczywiście, oczywiście jest najważniejsze, to jest w zasadzie jedyne, zostało podstawowe pytanie filozoficzne. Więc to będzie pierwszy blok. On będzie troszkę inaczej, też jakby w przebiegu wyglądał, jeszcze ten blok dalszy, który będzie trochę bardziej przypominał to, co mieliśmy na biletyce, żeby zachować te kolory. Tu mamy niebieskie, więc teraz będzie różowe. <grym> I w drugiej części, zobaczmy, ile te osiem tematów na pewno zrealizujemy. Tak? One będą, hmm. Dlatego, że to jest bardzo takie teoretyczne spojrzenie na, na cały ten fenomen. A tak, później zajmiemy się kontrowersjami, pewnymi pytaniami, różnymi wątpliwościami, pewnymi tematami, które nie są takie jasne. Ym, kolejność hmm. jest jakoś tam uzasadniona, ono można by je inaczej ułożyć, ale a tak to ułożyłem. To jest Znasz... psychomanipulacja kolorów. Y no tak, <śmiech> tak, tak <śmiech> można go odwrócić. Ym, zajmiemy się najpierw orientacją seksualną, tak? Zjawiskiem orientacji seksualnej. Zabawiam to pytanie, co my stwierdzałem w cudzysłowie, dlatego, że, że to nie jest dobre określenie, ale do tego jeszcze dojdziemy, tak? Homoseksualizm, biseksualizm, jakby cała ta sfera związku płci z z a z drugiej no właśnie, to jest to pytanie, które Pani Danuta dała, jeżeli płeć jest po to, żebyśmy się rozmnażali, no to co z, ze zjawiskiem homoseksualizmu? A to, no ten eksperyment dr Garkula, Homoseksualizacja no, jest zbyt w przez to, że jest zbyt niewielki no, Okej, okay. tylko to właśnie nie daje no, nam znaczy, to to jest, to, jest, to jest jakiś pewien element płci, który jest bezsensowy z, z tej perspektywy rozmnażania się. E... No ale mamy też nierozmnażanie się z innych powodów, tak? Ym, obojnactwo, to znaczy cały ten problem z jednej strony, do, do tego, tak jak mówię, dojdziemy, mogę tak naprawdę jeszcze sugerować, bo zaraz o tym zapomnicie, tak, ale pewna jakby niejasność płciowa, to co my myślimy binarnie, tak? Pani Kinga, kobieta stuprocentowa, Pan Adam stuprocentowy mężczyzna i tak dalej, tak? Mamy takie jednoznaczne, ale od czasu do czasu spotykamy kogoś, o którym nie wiemy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, tak? to, to już jest pewien taki zgrzyb poznawczy, nie lubimy tego, tak? tak? Jak się zwrócić do kogoś, kobieta czy mężczyzna? a jeżeli się pomylimy, tak? Powiem, proszę Pani, a co ja rucham, że to jest facet, tylko taki właśnie niewieściwy wygląd, Czujemy się źle z tym, nie wiem, czy mieliśmy taką sytuację, to jest takie niekomfortowe, bo ja mam przynajmniej myślę, że dotknął jakiś jakiejś bardzo wrażliwej części, że nazwę faceta kobietą to jest to, jest, to, jest to nieprzyjemne, że w towarzystwie to w ogóle, i vice versa, że kobiety nazwę mężczyzną. Yy, więc to niejasno, że no, nam się przejawia na poziomie ma... biologicznym. A, a, a. a, a transseksualisty to chyba raczej nie do końca, bo to są normalne osoby. No tak, tak, tak, tak, ale to jest pewien po, po, pokazanie tego, że granica między płciami, to jest ta kontrowersja, można by tak powiedzieć, płynność płci, tak, że płeć może być niejasna, albo niektórzy mówią, że można płeć zmienić, można płeć wybrać. Transseksualizm to jest coś jak tak, forma dziwnej... Yy... Ciężna forma e, uzyskiwania satysfakcji seksualnej. No nie, nie to, Trans nie, nie. to jest transwestytyzm. Transwestytyzm, to jest normalne hetero, tylko że się go przybiera. Nie, to jest transwestytyzm. Transseksualizm jest Anna Grodzka. To jest mężczyzna z kobieta, która walczy za mężczyzną. Czyli pewna płynność płci, tak, i jasne granice, którą nam się wydaje, że jest oczywista. Pokażę wam, że to wcale nie jest oczywiste i to problem ma nie tylko właśnie psychologowie, ale też lekarze, tak, biolodzki. Tak. Yy, ma pan rację. Yy, jeszcze inna, tak? To zobaczcie, one są już luźniej związane z tematem płci czy są w różny sposób związane z. Nie wiem, Co? czy luźni małżeństwo to jest bardzo ściśle z tematem czym... Jasne, że tak, tak? Ale tutaj mówimy bardziej właśnie o, o seksualności człowieka, tak? Mm -hmm. Czy o tym, jak ta płeć nam się wyraża. Tak? jednej strony mamy małżeństwo, ale zobaczcie, ile mamy wersji małżeństwa. Tak? Też nam się to. to... No właśnie nie, no tak? No właśnie nie. Le Matry, na nawet, nawet Stary Testament jak najbardziej nie ma nic przeciwko bigami A, czy bo. poligami. Przez to, że nie zatwardziały serce. Okej, okay, tak, ale mm, no jak jednocześnie jest? właśnie jak, jak uzasadnić celiba, tak, czy jak czy jakkolwiek to im nazwiemy A z drugiej strony to, co można nazwać kulturą singli, czy singlowaniem, jak to inaczej nazwać Bo każdy z nas ma wreszcie cioł zmiaru, która jest To jest coś to zupełnie jest. innego, to jest coś z zupełnie z innego I być single, tak, Jasne, jasne Niech mi Pan przypomni tydzień wcześniej albo dwa tygodnie wcześniej i uwzględnimy to sprawy poliamoria, oczywiście że. Ehm... przemoc przemoc, seks, to w nawiązaniu do, nie wiem na ile nie wiem na ile ten temat zrealizujemy bo to jest jeden z tematów, który ja jestem gotów odpuścić, że nie ma taki temat, jest w ogóle zajęć cały, bym przyszedł do tej uczelni, przemoc to ogólna <grym> a to by na ale raczej chodzili więc to oczywiście jest związane najmocniej z tą płcią prawną. Tak? Zobaczymy. Mówię, to jest temat, który ja jestem gotów odpuścić na czasu braku. To jest temat, który na pewno będę chciał zrealizować, bo też kiedyś na zaproszenie.. W... Instytutu Psychologii, jako filozof na tej konferencji, która na ten temat że będzie to jest ciekawe. Zobaczcie, to jest mniej z związane, ale też jakoś związane, tak? Edukacja, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja seksualna, tak? Czym to ma być? Czym to ma być? Po co to ma być, nie? To jest, bo to też będzie oczywiście pytanie, więc zobaczcie, ja cały czas staram się na to patrzeć yy, tak twórczo, znaczy, żebyśmy my spróbowali przyjrzeć się pewnym aspektom, jakby nie mając gotowych odpowiedzi, tylko szukajmy, czy, czy takie znajdziemy, tak? Hmm. Czy w ogóle ma być edukacja? Czy, czy szkoła ma wychowywać, czy ma edukować? Więc zobaczcie, to jest dosyć szeroko. I ten temat będę bardzo chciał zależać, bo wydaje mi się, że jest dosyć interesujący, być może też dlatego, że być może ktoś z was będzie uczył w szkole, nie? Hmm. Yy... Kolejny temat, który jestem ten odpuścić, ale on też jest oczywiście związany, to on nam się może wydawać mało interesujące, Ym, ale na przykład to jest coś, co jest bardzo, to można na to spojrzeć szerzej, na przykład na tak zwaną politykę jednego dziecka w Chinach. W nie, że... nie, nie. Do niedawna jeszcze tak i nadal jeszcze jakoś tam obowiązują. Znaczy, Bardziej mi chodzi o, o zjawisko niż o, niż o to czy już, czy jeszcze, tak? ale pewną perspektywę tego, że no w Chinach płeć gra ogromną rolę. Tak, bo to nawet jeżeli nie mamy, nawet jeżeli nie mamy yy, nakazu, tak? dlatego że w Chinach jest się karanym, jeżeli się urodzi drugie dziecko, ale tam nadal jest.. Yy, Narodziny dziewczynki, to jest tragedia w Chinach po prostu. To jest znaczące, jest tak, z tych o Już nie wiem, bo to, po... byla, to ta, jest to mieście na przykład ma prawo do jednego się na dwóch to mogą kłasić spontane. Jasne, ale nie chodzi mi o to urodziny dziewczynki w Chinach to nadal jest tragedia ale... dlatego, że to jest koszt, Aleksana a nie zysk. zysk dlatego, że rodzicami opiekuje się syn jest i yy, w, jest w, w systemie, gdzie nie ma opieki emerytalnej nie ma opieki społecznej urodziny dziewczynki, to jednej, jedynej powodują, że ci ludzie na stoją sami nikt się nimi nie zaopiekuje więc to też jest bardzo ciekawe. To jest oczywiście kwestia kulturowa, tak? Dlatego ja mówię, że lepiej kurykować niż nie Tak jest.. A też zmieniają ja. tak płci? Tak a czy ee... w takim wersji za pomocą hormonów nie mogą tego kontrolować? No, na razie kontrolują właśnie przez selekcję preimplantacyjną, czyli na drodze in vitro, czy selekcję prenatalną, czy postnatalną, tak? To tak zwana aborcja. Yy, yy, yy, w czasie urodzenia. I temat, na którym na pewno skończymy. Jeżeli nam wypadł dwa tematy, 12 i 13, 14, to na pewno 15 się pojawi, czyli w, trochę zamkniemy koło. Tak, Wrócimy z powrotem do tych pytań, które tutaj się pojawiają. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Tak? Skąd jest ten paradoks norweski? To jest oficjalna nazwa. Możecie wpisać paradoks norweski wam wyskoczą liczne artykuły na ten temat. Właśnie. Tak? No to albo jak To najbardziej wiem, co to jest są na świecie i od razu kobiety usty i bułki, bo pojechały za granicę do fast-fightu. Jasne, tak, tak. tak. To jeszcze e... jedna podpowiedź uh -huh. filozoficzna, jaką płeć na bok. Okej, okay. niech, niech Pani o tym pamięta. Przy trzecim, albo przy czwartym temacie o tym rozmawianiu. No, porozmawiajmy o tym, tak? dlatego, że to jest bardzo ciekawe, tak? że, że mamy ojcze nasz, jest pewna koncepcja, to się nazywa yy, właśnie albo teologia feministyczna, albo inkluzywistyczna, która raczej ma włączać, i yy, jest część yy, wspólnot anglikańskich, któremu mogą się matko nasza, Oni zamienili i mają... Normalnie yy, our mother who are No he? tak, to jest powierza zmiana systemu, Tak, oczywiście, pokaże, ale dlaczego nie? Znaczy nie, nie, nie ma płci Absolutnie nie mamy żadnych postaw, żeby nie twierdzić, że Bóg nie jest też matką No jest, właśnie o tym mi chodzi No to dlaczego nie możemy się podliść matką naszą? Dlatego, że nie jest Dojdziemy do tego no, no, no. <laughs> Ok? Więc to jest rozkład jazdy na semestr A teraz krótko, jak poszczególne znajdzie będą wyglądały tak? Mam znowu 45 minut wykładu 90 minut ćwiczeń na no wykład będzie krótki w proce, trochę jak na bioetyce, ale ja bym chciał to jeszcze krócej robić, tak? Czyli tylko takie naprawdę podstawowe rzeczy i zaliczenie, bo to wiedziałem, że się pojawią, więc od razu wolę powiedzieć, podobnie jak na bioetyce, nie? Czyli spotkamy się, porozmawiamy, a ćwiczenia, przynajmniej w tej pierwszej części, one będą radykalnie inne. Do każdych z tych pierwszych 8 7 no bo dzisiaj już minęły, będzie jakiś tekst, albo kilka tekstów. Czyli to będzie dużo bardziej przypominało nam to zajęcia z zeszłego roku, z zeszłego roku z Teorii Współczesności, mm -hmm. gdzie czytaliśmy jakiś tekst. Niektóre rzeczy, kiedy będziemy mówili o psychologii, płci w psychologii czy psychologii mózgu, będziemy czytali płeć mózgu, po prostu, tak? fragmenty. A na przykład, kiedy będziemy mówili o płci w Biblii, będziemy czytali fragmenty Biblii i próbowali je, Zobaczymy jak nam to wyjdzie, w, czy będą też takie dobre teksty do tych kontrowersji. Na pewno będę starał się szukać tekstów, ale tutaj spokojnie możemy też dać sobie więcej wolności, żeby to wyglądało bardziej jak na biotyce, czyli więcej dyskusji, nie? Podarowanej, ale jednak dyskusji. I zaliczenie będzie troszkę inne niż, niż na bietyce, bo ponieważ nie będziecie mieć aktywności tak powiem, na zajęciach, Przygotowanie, oczywiście, aktywność na zajęciach jest jak najbardziej ceniona i oceniana. Yy, chciałbym, żebyście napisali w ciągu tego semestru, kiedy Wam się to uda, yy, jeden esej z pierwszego bloku, czyli czy to na temat tej płci teologicznej, płci w bi, Biblii, być może, to myślę, że to jest najlepszy pomysł, ale nie chcę Wam narzucać, tak? Traktuję Was jak pełnoprawnych filozofów, chociaż jeszcze przed magisterium, ale ludzi, którzy spróbujcie sami z własnej perspektywy przyjrzeć się któremuś zjawisku. Yy, Być może, tak jak mówię, najbezpieczniejszym i najciekawszym, wydaje mi się, byłoby, gdybyście wzięli konkretnego filozofa, tak? i spróbowali napisać na temat właśnie koncepcja płci u Platona, czy u Biedejewa, czy u Tomasza Zakinu, czy u Kanta. Chociaż Kant chyba o tym więcej to robił niż pisać. Około cztery strony. Tak? I drugi Esej, i drugi Esej yy, z tej drugiej części czy z kontrowersji. Tak? Tam już macie y, trochę większą wolność w tym znaczeniu, że bardziej interesuje nas problem, tak, niż perspektywa. A, doktor, pan doktor, y, a ja można z tamtej drugiej? Jak? ja można z tamtej drugiej? Nie. nie. Pan doktor, Są te A doktor może tam wyśladamy wszystkie te tematy. Yy, no, tak, tak, tak. tak. Jakbym nie wyszła, to się przypomnijcie. Dobra? Albo wrzucę y, sylabusa i na sylabusie na no, usosie będzie. Dobra, tak się może mówić. Zwróćcie sobie na i tam i tam będą te tematy, dobra? To będzie mi wygodniej. Już będę miał z głowy, bo nie będą chronić. Jakieś pytania? No to widzimy się za tydzień 45 po, tak? Dobra, bardzo dziękuję.